Wręcz przeciwny stan rzeczy widzimy pod panowaniem rosyjskim, na obszarze główną część Polski stanowiącym i główne mającym znaczenie dla przyszłości narodu. Mówimy tu o Królestwie Polskim, bo wobec zmian, jakie w ciągu ostatniego półstulecia zaszły w położeniu narodu i wobec przełomu dziejowego w jego roli historycznej, pozostałe ziemie dawnej Polski, wchodzące w skład państwa rosyjskiego, nie mają już tego pierwszorzędnego znaczenia, jakie dawniej w kwestii polskiej odgrywały. Obszar tak zwanych krajów zabranych, Litwy i Rusi, leżący na wschodzie, w tej nowej dobie, kiedy położenie Polski zmusza ją znów do zwrócenia swych sił przeciw zalewowi z zachodu, nie jest dziś bezpośrednio w tę walkę wciągnięty. Z drugiej strony nie jest to na ogół obszar Polski, Zaludniają go inne szczepy, wśród których Polacy stanowią mniejszość. W dzisiejszych warunkach, po osłabieniu tam polskości przez system eksterminacyjny rządu rosyjskiego oraz przez wystąpienie samoistne nowych żywiołów, będących do niedawna tylko materiałem etnograficznym, jak przede wszystkim Litwini, Polacy tam nie mogą już odgrywać roli żywiołu panującego. Nie mogą się oni skazać na zagładę, jak tego od nich żądają. Nie mogą się wyrzec prawa organizowania swego życia kulturalnego po polsku i wpływu na życie kraju, jaki im się należy ze względu na ich liczebność, poziom kulturalny i rolę ekonomiczną. Nie może się wyrzec ich naród, w którego bilansie te parę milionów rodaków stanowi poważną siłę. I który z żywiołu polskiego na Litwie i Rusi otrzymywał zawsze i otrzymuje dziś ciągłe, poważne zasiłki do szeregu swych pracowników na różnych polach. Te kraje wydały wielkie imiona w literaturze i nauce polskiej, a wśród dzisiejszych pisarzy i uczonych naszych nie jeden stamtąd pochodzi pomimo że polskość na Litwie i Rusi od dawna pozbawiona jest własnych ośrodków intelektualnego życia. Polskość wtedy na wspomnianych obszarach, skupiona więcej w jednych okręgach, w innych zaś rozproszona wśród obcego żywiołu, ma doniosłe znaczenie dla narodowego życia. Jej dobrobyt i rozwój kulturalny zawsze będzie dla nas sprawą wielkiego narodowego znaczenia. Ale nie są te ziemie twierdzą polskości w której się ona do swej walki dziejowej organizuje i w której sama musi gospodarzyć, jeżeli jej zadania dziejowe mają być spełnione. Ta twierdza leży nad Wisłą. Rozdział drugi Rola Królestwa Polskiego w walce dziejowej narodu Samo położenie geograficzne Królestwa Polskiego, niezależnie od tego, że jest to kraj rdzennie Polski, którego ludność stanowi główną siłę liczebną narodu, przeznacza mu główną rolę w tej walce dziejowej, jaka się przed Polską otwiera. Położone w środku ziem polskich, od północy i zachodu posiadłościami plus otoczone, wrzynające się znaczną częścią swego obszaru w granicy dzisiejszego Cesarstwa Niemieckiego, stanowi ono dziś oparcie dla ziem polskich, do Prus należących, a na przyszłość, w razie powodzenia Niemczyzny w jej postępach na wschodzie, najbliższy przedmiot państwowego zaboru pruskiego. O losach ekspansji niemieckiej na wschód zadecyduje rozwój sił polskości w Królestwie. Początki dziejów porozbiorowych temu rozwojowi w znacznej mierze sprzyjały. Warszawa była centrem tego wielkiego ruchu, który w ostatniej ćwierci XVIII stulecia Polskę moralnie i umysłowo odradzał i ideę narodową w nowoczesne wcielał aspiracje. W Księstwie Warszawskim i w Królestwie Kongresowym na gruncie wprowadzonych do instytucji zachodnioeuropejskich i pod wpływem zapału patriotycznego, naród polski rozwinął wielką pracę polityczną, kulturalną i gospodarczą, która podniosła kraj i społeczeństwo do poziomu wymaganego przez duch i warunki czasu. Był dany silny impuls postępowi kulturalnemu, przy którym gdyby trwał bez przerwy, kraj ten inaczej by dziś wyglądał i inne zakresy obejmowałyby całe życie duchowe narodu. W okresie, który nastąpił po powstaniu listopadowym 1831 i 32 roku, ten postęp został zahamowany. Niebywały ucisk polityczny skrępował pracą nawet w tych instytucjach, które pozostały po odebraniu krajowi jego politycznej samoistności. Po wojnie wszakże krymskiej ze zmianą panowania i ze zmianą stosunków w państwie życie zaczęło bić żywszym tętnem i praca na różnych polach zaczęła się szerzej organizować. Reforma szkolna wielopolskiego, która dała krajowi przede wszystkim szkołę główną, pomimo że ten Uniwersytet Polski istniał tylko lat siedem i pomimo że działalność jego przypadła na najcięższe czasy popowstaniowe, wniosła w życie kraju silny prąd ożywczy, oraz wychowała liczny szereg wykształconych i wybitnych pracowników na polu kultury narodowej. Atoli reformy popowstaniowe rządu rosyjskiego położyły koniec tej tak dobrze rozpoczętej pracy. Nastąpił okres rusyfikacyjny w zamiarach, a niszczycielski w rezultatach. Bo ani jeden Polak w kraju nie został przerobiony na Rosjanina, pomimo zaprowadzenia rosyjskiej szkoły, sądu i administracji, ale kraj został w znacznej mierze zdezorganizowany społecznie, ludność jego obniżona kulturalnie i moralnie. W ciągu kilku lat, które nastąpiły po powstaniu roku 1863 i 1864, wypracowano system zarządu krajem polskim przez Rosjan. Odtąd sprowadzani z Rosji działacze administrowali krajem – czuwali nad porządkiem publicznym, sprawowali sąd i wychowywali młode pokolenia w szkołach. Działacze ci przynosili ze sobą zupełne nieporozumienie stosunków kraju, wrogie usposobienie dla jego ludności, wreszcie instynkty i pojęcia zupełnie obce, kulturze kraju i duchowi polskiego życia. Zarząd krajem, sąd, szkoła, wszystko się zmieniło w jeden system walki ze społeczeństwem. Z jego potrzebami kulturalnymi umysłowymi i moralnymi, a na tle tego systemu wszystkie niedomagania zwykłe, biurokratycznych rządów urosły do potwornych rozmiarów. Samowola urzędnicza doszła do rozmiarów gwałtu publicznego, łapownictwo do wymuszania haraczu i jawnego łupiestwa, niesumienność policji do stowarzyszenia się jej organów ze złodziejami i rozbójnikami, surowość i kapryśność pedagogów do znęcania się nad dziećmi, przybierającego postać wprost patologiczną, dochodzącego niemal do sadyzmu. Takie zwyrodnienie było nieuniknione w warunkach, w których urzędnikowi państwowemu, obcemu ludności pochodzeniem, powiedziano, że ta ludność to wrogowie państwa i zdano ją w znacznej mierze na jego łaskę i niełaskę. Dochodzenie sprawiedliwości przeciw urzędnikowi Ustrój państwa niepomiernie utrudniał. A gdyby nawet było możliwe jej osiągnięcie w instytucjach centralnych, to groźba zemsty ze strony władzy miejscowej odbierała mieszkańcom kraju wszelką w tym względzie ochotę. Praca kulturalna polska została zatamowaną. Zniesienie Uniwersytetu Polskiego zniszczyło Centrum Polskiej Nauki. Ludzie poświecający się pracy naukowej musieli zarabiać na chleb jako nauczyciele domowi lub urzędnicy w prywatnych instytucjach. Wszelkie zaś stowarzyszenie się dla celów naukowych zostało zakazane. Szkolnictwo, nawet prywatne, musiało być rosyjskiem. Tajna zaś szkoła surowo była prześladowana. Na zakładanie czytelni publicznych nie pozwalano. Klubom czysto towarzyskim stawiano za warunek, żeby zarządy ich składały się w połowie z Rosjan. Nawet działalność filantropijna podlegała krępującym ograniczeniom. Władze szczególnie czuwały nad tym, żeby uniemożliwić wpływ żywiołów inteligentnych na masy ludowe, zazdrośnie zastrzegając ten wpływ dla siebie. Ten system... Zastosowano do kraju podlegającego szybkim przeobrażeniom społecznym, do kraju, który świeżo przeszedł doniosłą reformę włościańską, w którym szybko rósł nowy przemysł, w którym tworzyły się całe nowe warstwy, jak warstwa robotników fabrycznych i mnożył się z roku na rok proletariat miejski, rekrutujący się z najciemniejszej części ludności, z bezrolnych Włościan. Ten nowy żywioł wzrastał w warunkach uniemożliwiających wszelkie dobroczynne nań wpływy. Dziczał moralnie. Zamieniał się w zbiorowisko przestępców. Liczba przestępstw w kraju zaczęła z zatrważającą szybkością wzrastać. A od lat kilkunastu w miastach i osadach fabrycznych królestwa zjawia się plaga tzw. nożownictwa. Robotnicy i wyrobnicy Zaczynają chodzić z nożami w zanadrzu, któremi kończą wszelkie dysputy między sobą, a często dla przyjemności wprost wbijają je między łopatki nieznajomym przechodniom. Staje się regułą, że uroczystości weselne i wszelkie zabawy w osadach fabrycznych i okolicach podmiejskich kończą się przelewem krwi a po kraju zaczynają grasować szajki rozbójnicze. Wszystko to działo się już na szereg lat przed wybuchem rewolucji w Rosji i nie mogło być inaczej w kraju, który w osobach administratorów, policjantów, sędziów, nauczycieli miał obóz nieprzyjacielski i w którym jako największe przestępstwo było prześladowane oddziaływanie kulturalne żywiołów inteligentnych na lud bo z wpływem kulturalnym i moralnym mogło się łączyć szczepienie polskiej idei narodowej. Te stosunki alarmowały opinię polską na długo przed wybuchem anarchii w państwie i jeszcze przed wojną japońską, przepowiadano ze strony polskiej, że na tym punkcie przede wszystkim, na punkcie rozwoju anarchii społecznej i zbrodniczości, system rządów w królestwie, doprowadzony zostanie do absurdu. Takie były warunki postępu kulturalnego w królestwie w ostatnim dziesięcioleciu.